Który podobały się Wam najbardziej albo najmniej, która była najlepsza, najbardziej przekonująca z pokazanym reklam. Eee, najbardziej podobała się reklama Xboxa, e, gdzie wszyscy udawali grę, ale to może akurat... Nie wiem dlaczego mi się podobała, ale śmieszna była. Ale najmniej podobały się japońskie reklamy, szczególnie z Yoshi Island, gdzie komuś wybuchał w restauracji, bo się przejął. Nie, nie trafia do mnie wcale. To jest, koniec, to jest, skrzydol, to jest e, do sensu życia, to Tak. No a w takim razie jakie powinny być gry? No bo e, gry, reklamy gier. Bo wiadomo, że no, przynajmniej z dzisiejszej perspektywy te starsze to już raczej śmieszą, jak są e, zwłaszcza te prasowe. E, z, z grafiką, która jest tak realna, że aż wszystkich e, graczy e, wciąga, zabija i. Trzeba pamiętać, żeby jeść. Yy, także... Dzisiejszy czasem mnie raczej trailery robione na, na, na wzór tych filmowych. I one naprawdę są, są dużo, dużo lepsze moim zdaniem, dużo, dużo skuteczniejsze niż takie troszeczkę żarty. Ale... Prasy drukowane już dużo nie mamy, więc nie ma też tyle reklam. Drukowanych nie ma reklam. Yy. Yy. Yy. Może nie tyle billboardów, ale reklam, już właśnie, tak jak tutaj widzimy, to już umiera. Ja myślę, że w rzeczy rzeczy, to zobaczyliśmy bardzo mało tych reklam i jakbyśmy zobaczyli kilkadziesiąt na przykład, które były jakoś pogrupowane na epoki, że tak powiem, to byłoby łatwiej jakieś generalizacje wysnuć z tego, bo na pewno mówiąc o reklamach gier, musimy mieć świadomość tego, jak rynek gier się zmienił, jak zmieniły się same gry, a także jak zmienił się świat reklamy. I te wszystkie zmiany, no nie wiem, na przestrzeni 10, już 20 lat, są kolosalne wręcz. I to jak zapytałaś się, jakie reklamy podobają, podobały nam się najbardziej, to w gruncie rzeczy można by było przewidzieć bez problemu, myślę większości z nas, bo jednak to, jak teraz reklamy wyglądają, jest dostosowane do gustów, Ludzi, którzy są potencjalnymi wrócami, prawda? Ten humor sprzed 10 lat już nie bardzo nas śmieszy. I ja i i tak. Tak. To jest ważne, do kogo te reklamy są kierowane? Kiedyś reklamy były kierowane dla dzieci, dla rodziców. Gry były bardziej uważane za zabawkę. i też te reklamy były trochę zmienione. Teraz już mamy czas, gdzie przeciętny gracz to jest 30-28-30 letni. To i te reklamy się zmieniają. No dla takich 30-20 mam wrażenie, że reklama Sky Plum właśnie ja powstała, tak, żeby w jakiś sposób w gusta wszystkich się wpasować. Natomiast, no, to było słuszne założenie, że właściwie dzisiejsze reklamy, no to są po prostu trainerami tak. I no, nie wiem, czy znacie jakąś, można. Że moim zdaniem jest dużo takich gier, e, reklam współczesnych, które po prostu bazują na tym, że pojawia się w nich ktoś znany. Czyli jak to był no. Pan Lope była jeszcze jedna z Kylie minok, którą, którą no, tam podlinkujemy. Z reklamy. Natalika była też... Już... No właśnie, więc czy to wygląda tak, że już mamy jed z jednej strony albo reklamy, które muszą przyciągać jakąś e, znaną osobą, albo po prostu trailer, bo w sumie to jest najlepsze. Lepiej pokazać, co co w tej grze się znajdzie, co zobaczycie, jak po nią, jak po nią sięgniecie, niż jakieś takie właśnie żarciki, czy, czy humor, który już się trochę przejadł. Po prostu tak się zmieniło. Teraz tak, jeżeli byśmy zastanawiali się nad tym, jak zmieniła się reklama i jak zmienił się target, do którego te reklamy ewentualnie były wykierowane. Ci się wydaje, że ten świat reklamy marketingu cały czas mówi i on przede wszystkim jest coraz większy to jest coraz większy rynek i coraz więcej pieniędzy jest to wkładane, więc to, co powiedziałaś, że powstała jakaś dywersyfikacja to jest kwestia związana z tym, że po prostu coraz więcej pieniędzy się w to wkłada i bo coraz bardziej zażarta jest walka między podmiotami, które chcą uzyskać uznanie potencjalnych graczy więc wydaje mi się, że trailery i reklamy jednak są do trochę innej grupy odbiorców skierowane i trochę mają z założenia inny mieć sposób oddziaływania. I wydaje mi się, że my możemy mieć takie wrażenie, że tych reklam jest mniej, bo do nas raczej są skierowane trailery, to jest, bo, bo my w, głównie działamy tak w internecie, gdzie te trailery są łatwo dostępne, ale myślę, że ta reklama prasowa też, też cały czas funkcjonuje zresztą no, reklama oddorowa tak samo po, po tym jak sami pokazywałeś GTA e, więc po prostu ta reklama coraz bardziej penetruje e, wszystkie możliwe, dostępne media ja bym taką diagnozę Trzeba mi się zwrócić na jedną rzecz, na informacyjny, na informacyjnym bardziej reklamy, bo niewiele nie z tych reklam dla takiego człowieka spoza prostu, świata growego, nie dość, że nic nie mówi, to jeszcze wymaga, wymaga pewnej wiedzy od odbiorcy, żeby załapał, co do niej chodzi. Kompetencje. To są takie bardzo hermetyczne żarty. Czy ja wiem? To no... było bardzo różne. Nie mówię, że wszystkie, ale niektóre z tych reklam, te żarty były tak hermetyczne, że. Trzeba było być nie tylko graszem, ale nie znajomość z jakiegoś dokładnie konkretnego tytułu czy danej serii, żeby żeby o co chodzi. No ja na pamiętam reklamę World of Warcraft. Kilku aktorów pewnie już był Vandam, B, jeszcze kilka osób. To jest nie, no, nie pamiętam dokładnie, ale... z No chyba tak. I mówili, jakimi postaciami są w no to trzeba się znać na tych postaciach, trzeba wiedzieć przynajmniej jakie są postacie w tej grze, żeby się zachęcić do tego. Albo przynajmniej być w społeczności RPG, żeby zrozumieć, że okej, okay, jest szamany, więc jaka zabawa, tak? No ale z drugiej strony akurat taka reklama, myślę, że nie jest na tyle hermetyczna, żeby to nie miało sensu, bo wiadomo, że do World of Warcraft nie zachęci się nagle byle kto i nie zacznie przy tym siedzieć godzinami, tylko no, faktycznie ktoś musi się chociaż, na jednym, chociaż w jednego RPGa musiał zagrać, chyba. Ja bym tutaj jeszcze chciał zaznaczyć jedną rzecz, że myślę, że tu jest potrzebny podział na to yy co te reklamy reklamuję, bo inaczej wyglądają reklamy gier, inaczej wyglądają reklamy sprzętu. To są moim zdaniem zupełnie dwie różne kategorie, bo, w przypadku, bo reklamy gier moim zdaniem są teraz rzadziej spotykane. To już bardziej rzeczywiście jest naciskane trailerów, które prezentują yy, już samą grę, a w przypadku yy, pozostałych reklam, które skupiają się na przykład na PlayStation, to widać zupełnie inne podejście do tematu, tak jak reklama, którą widzieliśmy Greatness Aways, albo y, inne reklamy y, z y, Sony, jak na przykład y, słynny Michael, gdzie, gracze, gdzie postacie z gier spotykają się w kanale wspominają y, gracza, który nimi kierował, który im pomógł. Ja, że ta reklama i bardzo ją lubię. Zresztą ja robiłem na zajęcie jeden taki projekt właśnie, w którym pokazywałem reklamy gier. Już nie pamiętam, które zawarłem. Na pewno zawarłem tę reklamę. Na pewno za zawarłem reklamę, nie wiem czy ją tutaj dzisiaj oglądaliście, reklamę Wii, gdzie... nie? We would like to play, gdzie dwóch takich Japończyków ubranych w garnitury jeździły do różnych, przeróżnych rodzin, i mówili we would like to play, dawali, dawali We do grania i ci ludzie grali na Okej, okay, to już wiem, o której reklamie mówisz, ale dzisiaj jej nie pokazowaliśmy. Uważam, że było całkiem fajne i właśnie jeśli chodzi o reklamy sprzętu, to zwykle tak się pokazuje jak, jak największą dywersyfikację płci, raz, nie wiem, pochodzenia społecznego, żeby było, to jest dla wszystkich, zobaczcie, wszyscy na tym grają. Dlatego jeszcze reklamy, gdzie są pojęki na tle na przykład Sonic y, śmieje Mario, czy Crash go wyzywa Mario. To ale to już myślę, że te czasy minęły, to kiedyś y, y, y, było kilka takich haseł, było chyba hasło, zaraz sobie przypomnę, y, chyba Sega, y, We do what Nintendon't, czy coś Aha. takiego, ale jeszcze starszy bo... przypadek, co Yy, bo że Atari wypuściło pierwszą konsulę, którą nazywał, że jest telefon, pierwszą konsulą 64 bit. Bo to od było Tak. Co reklamowali, właśnie to hasłem do DMA. Tak. tak. I tam była taka nauczycielka, która na tablicy na napisała, że no jest, jest lepiej. Skoro jest 64, no to jest lepiej. Mhm. Jest, niby. Jest więcej, tylko nikt tak naprawdę nie wiedział czego. Ale cyfra była większa, znaczy liczba. No więc. dla osób technicznie zaawansowanych to wiedzieli, ale ci, którzy nie, nie ogarniali się w sprawach, sprawie, no to, trochę to było z... takie, ok liczba. Myślę, że to akurat zostało w reklamach do dzisiaj nie tylko gier, bo jak są reklamowane komputery, to zwykle e, pada hasło grafika 2 giga. No i to nic nam nie mówi, ale to grafika to jest 2 giga. Gier. To, co mówisz, to chyba jest we wszystkich y branża, gdzie to elektronika się sprzedaje czy, czy to jest fotografia, czy komputery czy, czy, czy smartfony no. zawsze jest jakiś taki wyścig za, za liczbami których tak naprawdę nie rozumieją No więcej o to chodzi ale Tak na zło, wiesz taki moment Ty masz 5 tego, 10 tego, no tak. 20 tego w ogóle to jest sposób, żeby dotrzeć do ludzi na tych na, na najbardziej podstawowych instynkach się hmm. gra no, ten, to właśnie wojna liczbami to mi się przypomina, omawialiśmy yy, na Gry Akademiku jednym, y, ten głód graczy na liczby. Tak mniej więcej mm -hmm. to mi się tak się kojarzy, że ludzie jak widzą, że mogą kupić coś lepszego co ma większe, większe liczby, to jest mniej więcej ten sam głód. To prachę PK plus jeden. Czyli można by zaryzykować, że jeżeli chodzi o reklamy sprzętów to kiedyś one były bardziej hermetyczne, natomiast teraz je znacie, żeby były dla każdego, czyli pokazuje się właśnie szczęśliwą rodzinę, tam tatę, dwoje dzieci i psa, jeszcze tam gdzieś w tle. i oni trzymają te kontrolery i w ogóle to jest takie super, bo granie jest takie super i już raczej Wydaje mi się, że gdy wcześniej były te, te reklamy gier i systemów były wcześniej przeznaczone dla głównie młodych chłopców, co widać właśnie po... po, po, po... Po, po nie zawsze. Yy, ja pamiętam.. Yy, jedna z moich ubranych reklam dotyczyła yy, konsoli z pierwszej generacji Magnolox Odyssey, gdzie, gdzie było narysowane właśnie kilka postaci ubranych jeden w, w kombinezon kosmiczny, drugi w strój piłkarski i po prostu napisane możesz być kosmonautą, piłkarzem, żołnierzem, yy, kierowcą najdowym wszystko i w ciągu jednego wieczora w twoim domu. No tak, ale to bardzo chyba się odwołuje do tych dziecięcych marzeń właśnie, mm -hmm. że chciałbym no być fajnie. strażakiem albo kierowcą No To też tak stereotypowo nie. do tych chłopców. No zwracam uwagę, że to wszystko są raczej męskie marzenia. Mało dziewczyn słyszałem, które chciałabym być strażakiem. Albo kierowczynią. Kierowczynią. O, to, że się nie kierownicą to... Jak ja akurat się ja strażackiem, dziewczyni. No proszę, no dobra, to no zdarza się, no ale wiadomo, no że to jest rzadkość, o to mi chodzi. Może że nie chciałam. Nie, chcą, nie, nie chcą. Nie, nie, no ale no rzeczywiście, jak jest, taki, jak jest taki właśnie zbiór, czyli kosmonauta, piłkarz, strażak i tam, ja wiem, policjant, to, to tak stereotypowo no. się kojarzy głównie z chłopcami, że rzeczywiście to jest do nich. Natomiast... No ale to chyba też wynika z tego, o czym rozmawialiśmy wielokrotnie, no, że jakby sama branża jest mocno stereotypowa. I że są tworzone produkty dla określonej grupy odbiorców, więc nic dziwnego, że też te reklamy w taki sposób wyglądały i wydaje mi się nadal wyglądają, ale tak. to rzeczywiście można zaobserwować taką tylko różnicę, że wcześniej te reklamy albo pokazywały chociażby w jakiś minimalny sposób mechanikę, czy rozgrywkę, nawet w tej reklamie z Yoshim to było widać, że no był ten tam fan, Trudno, który się odjadał, no tak, to... ale pojawiała się mechanika itd. itd. Natomiast dzisiaj, jeżeli nawet są reklamowane jakieś sprzęty, tak jak było to w przypadku tych reklam Xboxa i Playstation, no to raczej tutaj pojawia się promowanie jakiegoś sposobu bycia. Tak? Mhm. Te reklamy są takie bardziej, nie wiem, lifestyle'owe. No tak, ale to jest, to jest naturalna zmiana, która zachodzi w ogóle na rynku marketingu. I tak jest ze wszystkimi produktami. i gry, gry tak samo tutaj. Yy, są dotykane przez to, bo kiedyś, yy, kiedy nie było jeszcze takiego przysytu tym, tymi wszystkimi produktami, to yy, najlepiej było zachęcić odbiorców po prostu pokazując im konkretne yy, zalety danego sprzętu, bo one się różniły między sobą, czy gry różniły się. One były jeszcze nieznane, więc trzeba było pokazać, co to jest, żeby ktoś chciał to kupić. A dzisiaj w dobie kiedy wszyscy mają w zasadzie jakiś sprzęt do grania, jeżeli już jesteśmy na tym przykładzie i wszyscy wiedzą, jak to w zasadzie wygląda, to najlepszym sposobem na to, żeby sprzedać coś, jest właśnie odwołanie się do jakiejś idei. Tak samo jak jest, nie wiem, z adidasami. Każdy, przecież te, wszystkie buty są takie, sportowe są takie same, czy to jest Nike, czy Reebok, czy jakakolwiek inna firma. Więc jedyny sposób, i są robione przez te same firmy. Yy, więc jedyny sposób na to, żeby wyróżnić to, powiązać to z jakimś właśnie stylem życia, tak jak powiedziałeś, albo z jakimiś ideami, z którymi ludzie będą mogli się, mogli się identyfikować. I no właśnie, tak jest po prostu wszędzie teraz, Ca cały rynek marketingu tak no, wygląda. teraz tak wyglądają pierwsze wiastuny, pierwsze trailery. Nie widzimy gameplayu, tylko widzimy filmik CGI, widzimy y, nawiązanie no, historii. Brak, tak? tak Prowadzamy w klimat, sprzedajemy filmik. I dopiero po tym, jak już wiemy mniej więcej w, się, w czym w jakimś świecie będzie działała się gra, widzimy później jak ta gra naprawdę wygląda. No, wiedzieliśmy, że będzie super gra, nie mamy pojęcia jak wygląda, no, tak jak było z Quantum Break. Przez rok była wiadomo, że robimy świetną grę, a nie wiem, jak tak będzie działało. No i coś w tym jest. Jeszcze jest taka kwestia, że niektóre z tych reklam, ponieważ jest właśnie ten przesył, o którym to zaczynają jakby robić się coraz bardziej pomysłowe i przyciągać uwagę czymś jakby zaskakującym. Moja, moja ulubiona seria reklam to jest ta seria reklam PlayStation 2, zrównoważona przez David Pozwolono, pozwolono mu troszeczkę poszaleć no. i jest taka aura niesamowitości w tych reklamach, że tak naprawdę nie w co się dzieje. No, ale to jest znowu takie odwołanie do kogoś, e, jakby żeby, się, żeby ta reklama się kojarzyła nie tyle z, z konkretną osobą po prostu, tak? czyli. Bo czy Możesz w ogóle nie wiedzieć, kto to reżyserował, no, no. możesz nic nie wiedzieć. Po prostu widzisz sobie te reklamy i no, masz, to, masz, powiedzmy, wrażenie, że odsujesz z czymś wyjątkowym to też może w jakiś sposób zachęcać do PlayStation na. Bo powiedzmy, nie, nie wiem kto był twórcą, ale była też ta eknama któregoś z Xbox'ów, że człowiek przy narodzinach zostaje wystrzelony z tej macicy i leci tak, sobie to ja w powietrzu i w powietrzu zaczyna dorastać, potem się starzeć, a na końcu kładę po prostu do gronu. Nie pamiętam, jakie było hasło reklamowe tej reklamy, ale było... Chyba zamiast był taki, tak? Że, że, że... Szkoda życia. Szkoda tak? życia. Minę najbardziej była... tak. podobała, mamy akurat wspólną, e, reklama, która kiedyś była drukowana w czasopisma, to lata 2000. E, czasy czasy Quake'a trzeciego, gdzie mamy bardzo obskurny pokój, zacieniony, bardzo brudno i zamiast krzesła jest kibelek. Mhm. Czyli to wszystko, co nam potrzeba. Okej. Okay. I mikrofon w Ewentualnie reklama telewizyjna Dragon'eat TV3, gdzie hasło było takie, że pokażemy wam sceny, które możemy puść, puścić w telewizji o tej porze. I po prostu czarny ekran. No. Ewentualnie też niedawna reklama y, Dead Space 2 bodajże, y, która polegała na tym, że pokazywano reakcję mapy, w którym mm -hmm. albo nie puszczono gameplay, albo po prostu grały w te grę. I po prostu jak tam się skręcają, z obrzydzenia się, ze strachu. I, ale to marketing teraz bardzo fajnie ewoluuje. Bardzo świeża, świeża sytuacja z grą e, Silent Hills. Gra, która na, na Gamesconie zostaje przedstawiona jako PT, czyli playable Teaser. Gra PT, e, Sprawdźcie sobie sami. No jak już włączymy, zagramy, dochodzimy do końca, okazuje się, że to jest Silent Hills. No super sprawa. No, wreszcie, że nie jadą na Marce, no, że na powiem jadą, nie, nie bazują na, na marce, na fanach, tylko sam sprawdź, sam zagrań, sam zobaczysz i dopiero się dowiesz, że jest fajne No to jest jeszcze podobne wykorzystanie, tylko nie reklamy, kiedy hmm, za jej pomocą można pokazać historię medium. To jest też chyba reklama właśnie z Azulic Planet. Mhm. Kiedy w niej e, zawarto e, historię właśnie rozwoju e, gier komputerowych. Czyli to jakby reklama teraz nabiera trochę innego znaczenia, bo ona już nie tylko promuje, ale właściwie może nie promuje konkretnej gry, tylko gry jako medium w ogóle. Jako w taki sposób dosyć skrawny pokazuje, że to już ma swoją historię to całkiem długo, także to może gry już reklamy nie muszą być już na takiej zasadzie prostej, czyli kup, to jest fajne, dobre. To chodzi w sposób reklamowania my sami reklamujemy grę, streamując ją. Słodko ogląda YouTube, ogląda youtuberów, którzy przechodzą gry, no, też jest w pewien sposób reklamy zachęcenia. My streamujemy na nowy konsolę yy, Polecamy, udostępniamy, to rynek już się zmienia. Osoby, które śledzą ten, ten przemysł i interesują się grami, to. Można zobaczyć, że powiedzmy, że na jakichś targach spodziewałem się zapobiegi jakiegoś tytułu, jest teaser, który, który jest na <grym> w na pierwszego z no, kiedy będzie z może Wreszcie, gdzieś jest gdzieś w bardzo bardzo będzie taka premiery. Właśnie, bo my tutaj oglądając, obejrzeliśmy filmowe reklamy, tak, telewizyjne, obejrzeliśmy te reklamy prasowe, kilka autorowych a w gruncie rzeczy to teraz rynek reklamy jest no, dużo, dużo bardziej obszerny właśnie to wszystko, co teraz powiedzieliście Pewnie stanowi ogromną, ogromną część tego całego bazu tworzonego na, na, na potrzeby marketingowe mhm. się Zastanawiam się, czy nie wywołać czy jeszcze właśnie w tym uh, z Apple Games? Trochę, dalej temat na osobną dyskusję, Tak okay. się dają, by, by. Znaczy podobne, ale w, w ogóle w drugą stronę. To by mogło trochę naświetlić też sytuację, dlaczego właściwie, że już może nie trzeba reklamować samych gier. Przynajmniej niektórych. Tylko właśnie one służą do tego, żeby reklamować coś innego. No ale w porządku. Jak, jak sobie, żeby została następna dyskusja, Jeszcze zastanawiam nie wiem, czy słyszeliście teraz hałsz i lisa porwająca koszulki w bramie. To też jest pewna forma reklamy. to reklamy, którą chętnie sami na siebie zakładamy, bo chcemy pokazać światu, że jesteśmy graczami. Ja wiem, ale osoba sobie już by nie wiedziała No myślę, że tak. To ogólnie myślę, że jest też fajny temat na zupełnie oddzielną dyskusję na temat takich właśnie... się na temat No bo uważam, że o tym, można, o tym można bardzo dużo pogadać. Ja na przykład, jeśli mam wyrazić swoje zdanie, ja, jeśli już mam założyć coś, co nawiązuje do gier, to wolę, żeby to było takie nawiązanie, Niezbyt, niezbyt bezpośrednie. Coś takiego jest ok, tak? Bo to, jak ktoś spojrzy na ulicę, no to ma no, jakiś tam kwadrat lata, no nie? Nic, nic szczególnego. Ale jak ktoś wie. Przepraszam, sześcian, już, już szybko e, Ale jak ktoś Cześć wie. i on... na no, no wybacz. Ale jak ktoś wie, o co chodzi, no to, no to, no to wie, o co chodzi, to, tak? Ale to chyba właśnie o to, o to chodzi, no, <laughs> żeby tak. ludzie wiedzieli, że Że to jest taka właśnie puszczenie oka do tych, którzy no tak. wiedzą, o co chodzi. To I to, ma być to jest igry, jakieś takie, jest tworzenie jakiejś takiej więzi nawet, jeżeli nie bezpośredni, bezpośredniej. Mm -hmm. to, ale to dużo innych, znaczy zawsze, jeżeli jesteśmy gdzieś tam jakieś zainteresowania, mamy to w lubimy chyba w taki subtelny sposób właśnie je okazywać, żeby z tego nie było tak na pierwszy rzut oka widać, ale ci, którzy są wtajemniczeni też, żeby wiedzieli, że my, my też należymy do tutaj... no, tego. Słuchaj, a może na tej samej właśnie zasadzie, dlatego te żarty są tak hermetyczne, żebyśmy to my czuli się tacy pogłaskani, wyjątkowi, tak, że wyróżnię... wow, rozumiem tą reklamę. Tak, bo to w ogóle, teraz mi przypomniałeś o tym, że y, takie Prawidłowe odczytanie kontekstów tego typu jest bardzo dużą gratyfikacją dla naszego umysłu, ludzie uwielbiają to, dlatego nie wiem w filmach na przykład bardzo często pojawiają się jakieś takie łatwe do odczytania, nawiązania do innych jakichś tworów kulturowych, bo my uwielbiamy to, czujemy się właśnie tacy Takimi erudytami, że wow, właśnie wiem o co chodzi, inni no, pewnie nie wiedzą. Ja myślę, że akurat w tym przypadku, w przypadku koszulki Bartka. <średnia> <średnia> Teraz już robiłem wiedzieć, co tak. To nie jest to, nie jest ten, ten, ten, ten, to zjawisko, bo, bo ludzie po prostu nie, nie rozpoznają i tyle, mogą podejść i zapytać o jaka fajna koszulka, co to przedstawia. A jak ktoś rozpoznaje, to już nie trzeba mu chyba reklamować portala. Ale wiecie, co, że jeżeli chodzi o koszulki, to mnie się jeszcze wydaje, że często, skoro już się uczepiliśmy tego tematu, koszulę. Że często jest tak, że ludzie po prostu nie wiedzą, co tam jest ich, to nie interesuje nawet, że to niosą, mają zamiar nosić. Czyli, jak na przykład powiedziałeś, że wolałbyś, żeby koszulka nie była tak ostentacyjnie powiązana z grami, natomiast ktoś może stwierdzić, że w ogóle. Nie ma znaczenia, no nie wiem, jest czarna z niebieskimi kropkami, jest spoko, będę ją nosić. To jest tak, jak są no. różne napisy, których ludzie też raczej mm -hmm. chyba nie mieli pojęcia, co one Na znaczą, mianiesza, kiedy zakładali. Jeszcze była ta koszulka z Audrey chyba. ten film jakiś tam, no teraz totalny off-top, ale <laughs> pamiętam, byłem zszokowany, ja w internecie widziałem jakiś film jak taka jakaś dziewczyna nastoletnia, Nagrywała chyba jakiegoś vloga, czy, czy, czy coś innego. No i chodziła po sklepie i wtedy właśnie strasznie była moda na gwiazdy kina, takie wielkie logotypy na koszulkach. Tak, i ona wchodziła i mówi, o, Matko kochana, tak uwielbiam tą twarz. Nie wiem w ogóle kto to jest, ale chyba kupię tę koszulkę i to właśnie była drachybę. Więc wydaje mi się, że jednak mimo wszystko w środowisku graczy ta, ta świadomość jest, tak? I, i ten Sześcian, tak? Jesteśmy mm. w stanie w stanie rozpoznać. Ale tutaj się pojawił inny ciekawy wątek. Bo tak na początku dyskusji e, to mówiliście, że te niektóre reklamy to nie, że one już są przestarzałe, że ten, ten, e, że, że ten że humor, który się po prostu, pojawia, tak, tak, że ten humor, który się ja pojawia, to się no zmieniłam. to on już jest taki niezbyt fajny, a potem się okazało, że jednak nie no, my to rozumiemy, to jest takie hermetyczne, to Więc może z drugiej strony. E, Myślicie, że nadal jest, jest taka jakaś subkultura e, graczy, do których te reklamy są kierowane, czy, czy samo medium jest już na tyle mainstreamowe i rozpoznawalne, że te reklamy rzeczywiście są już do, do wszystkich kierowane? Czy nadal możemy jednak stwierdzić, że jest zamiast... No, ja myślę, że też jest mniej granice takie pogranicze, hmm. pogranicze mainstreamu, a osób, które coś rozumieją z tych hmm. z Takie popularne znaczki na przykład Half-Life Half albo... No nie, no niekoniecznie nie portal, bo portala może nie każdy zna, ale dajmy na to Mario albo Pacman. To jest takie właśnie już po granicy, bo jednak ktoś może nie grać, ale jednak o tym słyszał, bo było aż tak popularne. No ja myślę, że no. Ja bym powiedzieć, że jedno co z drugim się nie wyklucza po prostu, że mogą istnieć reklamy skierowane do jakiegoś wąskiego drona odbiorców i równolegle funkcjonować te, które są skierowane do możliwie na, na największego... Traktu. No właśnie, ale na przykład mi nie przychodzi do głowy, przynajmniej w tym momencie jakaś gra, e, gra cały czas mówię, gra, reklama gry e, niedawno zrobiona, która byłaby hermetyczna w jakiś sposób, ale... Może po prostu, nie wiem, przychodzi wam coś, co Nie, no bo jeżeli popatrzymy na te niektóre z, z, z tych pokazanych wcześniej i teraz one się tu wyświetlają w zapętleniu, to rzeczywiście niektóre są hermetyczne i trudno sobie wyobrazić, żeby każdy wiedział o to chodzi. Natomiast czy dzisiaj? No bo ja jednak bym się skłaniała do tego, że rzeczywiście bardziej kładzie, kładziony jest teraz nacisk na to, żeby pokazać, że gry są dla wszystkich. I to zwłaszcza jeżeli chodzi o reklamy sprzętów. Genialna, genialne reklamy były właśnie cała seria reklam z Michaelem, bo one były i dla gru, szerszego odbiorców i dla tego węższego. Nam podobało się to, że widzieliśmy, rozpoznawaliśmy te postacie, które są. Tam, tam gdzieś był Helcast, był na Drake, były postaci, które my znamy, prawda? A jeśli ktoś nie gra, jeśli ktoś jest poza, no to widzi, że jedna osoba może mieć tyle, może mieć setek żyć, może, mieć, może brać udział w różnych tych przygodach i dla wszystkich, i dla hermetycznych. A tak tylko dla hermetycznych? Nie wiem, czy to są jakby wyjątkowe w tym sensie, że mają hermetyczne reklamy, czy hermetyczne odniesienia, czy inne media powiedzmy bardziej wyglałe, czy bardziej męskimowe tego nie mają? Czy ktoś może podać jakiś przykład? Kto filmu, muzyki, Dobry przykład i chyba nie przychodzi mi nic na A poza tym zdaje się, że no bo mówiliśmy o tym, że reklama nam się w grach zmieniła. Zaczynamy coraz mniej widzieć tych spotów reklamowych, coraz mniej reklamy prasowej. Mam do tego sentyment osobiście i szkoda, że to już tak mija powoli, ale sami widzicie, że raczej skupiamy się na tym, że sami wchodzimy i gdzieś oglądamy trailery, sami e, gramy w PT i tak dalej, to się zaczyna e, kręcić tylko wokół nas i myślę, że kiedy ostatnio nie wiem, widzieliście e, Reklamy jakiegoś. No dobra, może, może trailery filmów jeszcze gdzieś tam są, ale raczej też sprawdzamy je sami. Więc y, mam wrażenie, że jesteśmy coraz mniej tym atakowania a sami chcemy w ogóle. myślę, że byłeś w filmie ostatnio. No dobra. No, jeszcze traileru, <śmiech> bo po prostu przepraszam. Nie, jeżeli chodzi o filmy, no to ostatnio gdziekolwiek Przecież się nie, nie ruszę, to jest po, po. ten e, film ze skalet Johansson nowy. Jest reklamowany naprawdę non stop w zapędleniu w każdej galerii. I no, też są Tak. Filmowe. Więc jeżeli chodzi o filmy, to tutaj mi się wydaje, że to raczej no. e, nie jest jakoś tak hermetycznie Albo roz... z filmami jest też tak, że no one po prostu cały czas są reklamowane w telewizji, tak? W Albo reklamy w tele telewizyjne czasopism różnych. One też się pojawiają. E, I to, no to... wcale nie rzadko. Zazwyczaj już się odwołują do tego, co, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli do określonego stylu życia. Czyli właśnie... Ale w ogóle nie są hermetyczne. Ale nie są hermetyczne, nie absolutnie. Ale to było odnośnie do tego pytania o starsze media i sposób promocji. W przypadku czasopism wyszło, wyszły nowe reklamy Secret Service'a i one były hermetyczne, bo odwoływały się tak naprawdę wyłącznie do nostalgii. Był jakiś taki kościół, dziadek gadający, właśnie o, pokazujący stare komputery i tak dalej. Znaczy, nie nie, nie przedstawił total, totalnie nic, co, co będzie w tym, w tym piśmie. Ale na tym polega no cały serwis na To, nawet, to no, jest, no, się podniesie do nostalgii. Tak, nie no. wyobrażam sobie, żeby ktoś nowy kupił teraz w tych kto nie znał tej marki wcześniej. Ja znaczy, myślę, że tacy też się znajdą. Ja myślę, że to, y, ta hermetyczność, którą tak już odmieniamy przez wszystkie przypadki, mhm. y, jest po prostu sposobem y, kierowania do odpowiedniego targetu tych reklam. i y, inne, medie, inne nie wiem, produkty są reklamowane, które mają inne grupy odbiorców, są też reklamowane w dosyć specyficzny sposób, jak nie wiem, już te, y, wiesz, przysłowiowe y, reklamy proszków do prania. Przecież nikt z nas nie byłby w stanie obejrzeć takich reklam, tak jak teraz oglądaliśmy te reklamy kilka pod żoną, bo byśmy sobie paleli w albo tutaj z tego, z tego Musimy się Musimy sprawdzić no, a, jednak, a jednak one trafiają <głosywała> do odpowiedniej <samopoślały>. grupy odbiorców. <głosy> Więc, to jest po prostu jeden z zabiegów stosowanych do tego, żeby odpowiednia grupa ludzi chciała to oglądać żeby oni je zapamiętali przede wszystkim, bo to jest przecież najważniejszym zadaniem reklamy. No mówiąc szczerze, mnie to zawsze ciekawiło, jak to jest możliwe, że takie gry tych proszków do prania. Nie, nie, nie, to nie mogę Nie, Nie, rażę, nie. E, Tak, gry proszków do prania, e, reklamy, e, że one e, spełniają swoją funkcję, no bo tak jest takie, skoro odkąd pamiętam, to takie reklamy właśnie powstają. I w sumie to jest... Tak samo jest z reklamami lekarstw. Wszystkie uh -huh. są albo śpiewane, albo są strasznie stereotypowe, <grym> że nie wolno głowa, ma. lepiej pójdę do sąsiadki z domu zapytać, może <grym grym> ma coś co pomoże. Ale są strasznie głupie, że nie są I te wszystkie śpiewane, i ty wiesz tego. Ale widzicie, się zacznie człowiek nad tym zastanawiać, to jest przerażające, to znaczy, że są ludzie, którzy właśnie czegoś takiego oczekują i że.. Do, do pewnych ludzi to tak. coś takiego trafia najlepiej, co oznacza, no. z no, za tymi wszystkimi reklamami stoi szereg psychologów, którzy tak sprawdzą. No starsi ludzie starsi ludzie tak. Tak, czyli, będzie, czyli tak. Tak, te reklamy są takie to trochę naiwne, ale one no, faktycznie tak trafiają tak samo jak reklamy kredytów, nie wiem, wszystkie zaczynają się od ludzi, którzy. Są dobrze, uczciwi, ale nie mają pieniędzy na samochód Chyba Tak, na no, no, tak, jedna, to nie nie tak jedna reklama właśnie to było tym muzeum marzeń To było chyba też jakichś pożyczek I to nie było aż tak żenujące jak to wszystkie inne chyba Także to jakoś się wyróżniało Nawet gdzieś jakiś wpis w internecie rzucił mi się w oczy Na temat właśnie tej reklamy, że wow to też trochę mówi o tym, że te wszystkie reklamy są takie same, jak pojawia się coś troszeczkę innego, to nagle ludzie są po prostu zachwyceni, To wszystko sprowadza się do trafienia w target, tak samo mm -hmm. jak teraz masz reklamy Call of Duty, w których nie wiem, w tle leci minem i jest dużo eksplozji i, i jest. <śmiech> to, to tak Plus się Call of Duty, bo e, ostatnia każda kolejna Call of Duty ma e, pełniesz każdej kolejnej części Call of Duty, to była jeszcze bardzo fajnie zmontowana e, aktorska reklama. No prawda, nie? tak. tak. E Jeśli e mówisz o tych life action, to rzeczywiście są całkiem dobre. One są całkiem dobre i one. Ja mówię sobie jakie tam było hasło przewodnim z regowe, jak Soldier in never e Tak, no song. Song. Mm -hmm. Soldier in Everyone of us. Tak. I no to jest właśnie też e to takie To jest chyba było... ta reklama, która też była krytykowana z tego względu. Chyba było. Właśnie. No, ja przecież, to jest czy, tam, e przecież może. No jasne, przecież poprawność i chodzi. oni mieli dwie, oni mieli dwie reklamy. Znaczy mieli kilka to reklam, ale dwie się to takie wybijały. Jedna właśnie była taka, że ludzie są w zniszczonym mieście i strzelają do siebie to nawzajem. To jest to jest tak, które bym I była też taka reklama, że porywają ludzi, nie wiem, tam z wieczorków panieńskich, czy z obiadu teściowej i wsadzają ich przed konsolami. To ta była krytykowana coś z tego, co pamiętam. Ale to ja chciałam wam taką autopikę. Może nie tylko tak, do <tod> ale, <tod bardzo, <tod ale <tod może nie o, nie o grach, ale ta reklama mnie, mnie naprawdę wkurzyła, znajmowała. Polatkała... To była reklama pożyczek I ona polegała na tym, że Dwie rodziny no, bo ona Na dwóch, na dwóch... Kupi, e, Takich elementach, w działa Są dwie rodziny, młode rodziny Jedna pokazuje drugie zdjęcia z wakacji No i pod koniec jest takie hasło Znaczy ta żona do męża Słuchaj, a dlaczego my na te wakacje nie pojedziemy? Weźmy pożyczkę, to pojedziemy na wakacje No ku**a macie, jeśli nie mam pieniędzy, to nie jadę na wakacje nie, Tylko dlatego, że pokazali im sąsiedzi, gdzie oni byli no ale teraz wszyscy jeźdźmy na wakacje, więc no, jak nie, nie jeździsz na wakacje, jesteś gorszy. Ale nie na takie... żeby na wakacje ale tak. nie Może powinienem wakacje. Przyjemy się coraz większe, większa część kredytów to są kredyty konsumpcyjne, co jest faktycznie przerażające, żeby się zapożyczać po to, żeby wydawać na bieżąco tą kasę. To jest takie reklamy, że pokazują nam, że ty nas potrzebujesz. No ale z drugiej strony nie ma takich reklam o grach, Weź pożyczkę na nową konsolę no, no to nie, bo, jeszcze, ja nie, jeszcze nie. nie zbyt wiecie, ale target. żeby pokazywać nie wakacje, tylko... Chociaż e, Play. Play wprzedawał Vita. E, razem z no, Vita ps no. Oni mieli Vita i mieli PS3. I mieli Wszystko PSP nie? i <laughs> play i w ogóle. Ale jakby ten target graczy jest jeszcze zbyt mały, żeby to rozważyć. Mm. Możesz powiedzieć komuś, żeby wziął pożyczkę na nowy komputer, bo komputer... Jest jakby na samochód na wakacje, nie, natomiast typowa na konsolę jeszcze typowa Typowo nie. na konsolę nie. Wydaje mi się, że jeszcze przez długi czas nie. Nie, pamiętam, nie wydaje mi się, że bym w Stanach widział, żeby coś takiego też było. Z drugiej strony pamiętam przypadek w polskiej rzesze o telewizji, gdzie bodajże do yy, ery reklama ery, albo yy, to już był T-Mobile, gdzie reklamowali nowy telefon w ofercie właśnie za, za pomocą Angry ta, również, tak, tak, tak, ale to no, trochę coś innego. No, to ciekawe tak. Co do No bo to wtedy chodziło o to, że się musisz się mieć ten telefon, żeby zagrać, tak? I, znaczy, w ogóle jak już o tym wspomniałeś, to nale przy okazji mówienia o reklamach też należy wspomnieć o tym, że gry coraz bardziej wkraczają do popkultury. To o czym powiedziałeś jakiś czas temu o tych Pacmanach, Mario i w ogóle. To już jest jakiś taki element popkultury, który jest dla wszystkich w pełni czytelny. I te to też pokazuje to, jak gry coraz mniej stają się nietralitarne, nie co nie są nie używane te... przez jakieś konkretne grono użytkowników, tylko już są bardzo uniwersalne, jeżeli chodzi o użytkowników. Nie niż. Tak? No i dlatego te reklamy są tak kierowane, że jeszcze, żeby jeszcze bardziej pociągnąć ten trend i żeby coraz bardziej się to stawało rozrywką dla, to e, dla szerszej publiczności. Ale co też zauważyłem właśnie, znaczy teraz się na tym zastanowiłem, że ciągle widzimy reklamy konsol i ciągle widzimy reklamy, w których są gracze konsolowi, ale Widzieliście ostatnio jakąkolwiek reklamę, która pokazuje gracza przed komputerem? Bo ja nie. Chodzi o specyfikę rynku. W Polsce mamy bardzo dużo graczy PC-towych, bo to jest kraj, który no, jest kraj, który działa na dosyć specyficznej zasadzie. Może jest to po prostu związane z tym, że ty łatwiej jest rodzicom na komunii wytłumaczyć, że potrzebujesz komputera, no tak, a nie nowej konsoli. No tak, no, okay. Natomiast za granicą, nie wiem, na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech, bardzo ciężko jest kupić pc -tową jak byłem w Wielkiej Brytanii na wakacje, bodajże dwa lata temu e, i sobie chodziłem w jakichś takich, nie wiem, lombardach, sklepach, zobaczyć jakie są gry to y, gier na konsole jest masa. Jakiej jakie byś tylko nie chciał, w jakich scenach byś tylko nie chciał. Natomiast na PC no, to było Diablo czy Starcraft, może <coughs> jakieś, nie wiem, symulatory, betyniarki, coś takiego. Gię, takich ja... gier PC-owych takie jakie są dostępne w Polsce, nie wiem, wchodzisz i masz Assassin's Creed albo... To te, te to białeś z reszta Tak, wszyscy kupują na Steamie takie Ja, ja gdybym nie miał dostępu do Steam A, to, by... za to... Co? No, też tak. się da. Bo jeś, jeśli chodzi o gry konsolowe, ja zawsze miałem problem, do zwłaszcza gry Nintendo. Jak chciałem być graczem Nintendo w Polsce, to się nie dało. Przecież znaleźliśmy. No już się, e, się, <grym> no się dało. teraz się da. No, no dobra, ale no no i tak i zawsze jest zawsze ciężko. Ale za jakie pieniądze. No, to Za normalne pieniądze. A, to znaczy no, za normalne pieniądze jak za grę konsolową. Tylko trzeba było kombinować. Ale dobrać. nadal trzeba było. Ale nie, nie, nie możesz wejść do Media Marktu, No właśnie, jak się chodziło do MediaMarktu to patrzyłem zawsze na półkę z grami na DS, a tam jakieś takie. No nic co by mnie, nic co tak, mnie interesowało. Się, nie no. wiem kiedy ty ostatnio widziałeś jakąkolwiek grę na DS znaczy, to, to, to, to coś Już coś nie, nie to już tam to ten czas czasu się skończyło. Ale kiedyś jak kupiłem ds i chciałem kupować normalnie gry, to się no ciężko z tym było to jest związane z innym problemem, że jakby Nintendo nigdy nie zakończyło się w Polsce no to jest, jest tak. e, zaskakujące nie jest to temu... zaskakujące, bo, bo pe, trochę Pegasus tu No znaczy... tak, wiesz co, nie, nie chodzi mi o Pegasusa tylko e, e, to rozmawialiśmy jakiś czas temu jak rozmawialiśmy o naszych koncepcjach na doktoraty to w, e, przypomniałem sobie, że przecież przez pewien czas w Polsce ukazywał się magazyn dedykowany Game Boyowi Jakbym sobie pomyślał, że dzisiaj mógłby wychodzić jakiś magazyn, papierowy normalny magazyn, mogę... sprzedawany w kiosku, nie wiem, dedykowany Wicie albo 3 owi czy czemukolwiek, to po prostu, nie wiem, chyba bym... Gwiazdki tak, w, kiosku, bym w tak, tak, nie było, tak. Natomiast coś takiego się ukazywało i nawet pamiętam, że parę numerów kupiłem, bo w, jako dzieciak Game Gameboya katowałem dosłownie. A, a teraz, Pamiętałeś, to, żeby jest? Więc, więc <śmiech> pamiętałam. Tak. Chociaż wiem, że nie wygląda na takie procedurze, ale pamiętam, że jest. Więc wydaje mi się, że na pewnym etapie Nintendo na pewno było mocno nigdy nie było mocno. Promowane. No. Co, Jeżeli Czyli, magazyn znaczy, wychodził, to znaczy, nie ma. problem, problem jest Gameboy, takiej natury, że tak. w tej Game chwili, bo, tak. w tej A, chwili ciężko jest utrzymać jakikolwiek magazyn papierowy w Polsce. Może do tego A, nie ma sobie pograć No, no to jest... Jeżeli chodzi o ogólne magazyny, ale jeśli pomyśli właśnie o takich a na przykład. Tym bardziej To ja no, wszystkie, nie, wszystkie nie, to ja. które były dedykowane, nie wiem, na przykład magazyn, który był tylko Xbox, ale magazyn, który był tylko PlayStation, teraz już mówią o wszystkim. cd już nawet mówi o grach konsolowych od jakiegoś coś czasu. Coś ale to jest. nie Zastanawiam zast zast się, dlaczego nikt nie wspomniał o PSX Extreme. Przecież to hmm. chyba była pierwsza taka i zresztą niesamowicie duża, duże czasopismo, które mówi o tylko jednej konsoli. Ona już ale nie teraz. To musieli z tego zrezygnować, ale to też wynika z naszej. Dlaczego nie możemy mieć teraz czasopis papierowych z tego niedoboru reklam? Bo reklamodawcy nie chcą się ogłaszać. To jest no na przykład przyk przykład tych czasopisów, które pojawiają się i po dwóch czy trzech numerach znikają, bo właśnie nie ma reklamodawców. No ludzie nie kupują by... po prostu tych, hmm? tych czasopisów. No teraz w ogóle już się nie kupuje prasy. Wszystko no ja, czyta ja, czasem. Ja, no, ja, Na główki tylko jakbyś amerykańskiego ja, ja, no, no, ja, obniósuita Zdjęli z papieru I tylko w, w wersji elektronicznej się obejmują, żeby wrócili teraz Ale nie wiadomo na jak długo Więc to jest też zupełnie jeszcze inny problem Tego, że prasa że Do dogorywa. No, no bo po co iść do kiosku, skoro można to tym przeczytać W internecie i to jeszcze W 15 różnych odmianach Zabawne to będzie się dopłócił, że prasa to gorywa tylko bardziej jakby się zmienił w sensie no. przerzucają się na artykuły prasa papierowa no, no, tak, tak. no dobra, ale nadal mi się wydaje, że ten rynek prasy papierowej jest coraz mniejszy i mało co można z niego uszknąć. na przykład ja się do dzisiaj dziwię, że telewizja przeżyła w dobie internetu, ale oni się poratowali serialami i tylko to ich w zasadzie nie no, tak. To znaczy telewizja jeszcze bazuje na ludziach, którzy starszego pokolenia, którzy nie korzystają z internetu raczej. Ale one się kiedyś skończą. Ale, ale nie tylko, bo jeszcze powstają też takie programy, które mają w zamyśle być właśnie dla każdego. Czyli znowu chyba wracamy do tego e, promowania tekstów dla wszystkich. Poza tym telewizja no co prawda średnio o to mi wychodzi, ale jednak. Stara się zmieniać, stara się jakoś do tego rynku dostosowywać chociaż przez to VOD, które jest mm -hmm. bardzo popularny teraz. Albo second screen, który też ma przyciągnąć do telewizji, tak? Żeby nie było że to takie stare i po prostu mieszkałe. Zresztą jak się programy zmieniają te, które są już w ramówkach obecne, jest te, telewizja staje się teraz taką zupełnie odmurzającą rozrywką. Mam wrażenie, że bardziej niż kiedykolwiek. Bo teraz wszystkie, nawet jeżeli są programy o jakimś takim dokumentalnym śmiecie, to one też się w telenowele przeradzają. Mówisz o tych takich pseudo tych Do dokumentach? Dramach, czy A. jak to się jakoś tak określa? Ja od paru lat nie oglądam telewizji. Ja, ja Czasami jak gdzieś, gdzieś zerknę kontem, to nie żałuję. ale takie na, na podstawie jakichś takich obserwacji to do takich wniosków dochodzę. Ale z drugiej się... strony, no, ktoś to ogląda, skoro to tyle no, ma taką popularność? Nie, no jasne, jasne. Cały czas ludzie oglądają, ale to właśnie przez to, że y, ten profil się zmienia, bo jak chcesz sięgnąć do jakąś bardziej ambitną rozrywkę, tak powiem, albo chcesz obejrzeć jakieś mhm. bardziej wartościowe programy, to zazwyczaj sięgasz do sięgasz do internetu. A telewizję włączasz wtedy, kiedy chcesz po prostu się totalnie odmóżdżyć i myślę, że to też jest. To w tle. Tak, dobrze leciało w tle. I myślę, że to jest też jeden z powodów, dla których telewizja jeszcze ma jako taką oglądalność, bo tak, tak jak są gry, które służą nie ambitnej rozrywce, tylko po to, żeby po prostu siedzieć Mhm. Ale jednak w ten sposób. Przy, ale jednak przy grze coś tam wciskasz przy telewizji możesz totalnie nawet niczym, powiekom nie wygnąć tak, tak, no ale ja to właśnie no to chodzi, że... ale to z jest... drugiej strony w telewizji nadal reklamy mamy a przed chwilą mówiliśmy o tym, że w czasopismach mało kto chce się reklamować bo nie widzą w tym sensu, za to nadal widzą sens w reklamowaniu się w no, telewizji. Bo jest on, no, jeszcze oglądalność jest. No, ale jeżeli pomyślimy o reklamach zamiastami. gier w telewizji, to trochę gorzej. No już trochę gorzej. Znaczy nie wiem, jak jest w innych telewizjach, w innych krajach. Ty mnie na przykład strasznie zdziwiłeś tym, że mówiąc, że na przykład w Wielkiej Brytanii rynek gier PC-towych jest, jest z nim ciężko. Ja tylko słyszałem, że w Japonii mają ciężko, bo oni muszą, jak kupują gry na Steamie, to, to muszą tam zapłacić jakiś spory haracz za to, że w ogóle pograją w grę na, po japońsku. Więc u nich konsole zdecydowanie murują. Ale to też bardziej z... tak skomplikowana sytuacja, bo nie wszystkie konsole są tam lubiane. To, to też, słyszałem, że Microsoft ciężko wszędzie, ale to, to... <grym> no, jest na tak? konsol, konsole. co do tej dominacji konsol, to ja myślę, że to jest raczej dla całego świata zachodniego, że tak powiem, właściwe, bo u nas właśnie. My bardzo mamy specyficzny rynek, bardzo mamy specyficznych graczy i u nas, my, tak mi się wydaje, że to jest w dużej mierze tym spowodowane, że nas nie stać na to, żeby mieć urządzenie do pracy i urządzenie do zabawy, więc ten PC jest taki uniwersalny, a na Zachodzie po prostu, no zresztą wiemy dobrze jakie są ceny konsol mhm. na, w przeliczeniu na dolary, funty czy, czy euro. I to jest i, i na zarobki. Tak, to nie wspominając. Więc tam ich po prostu na to stać, więc tam konsolę ma prawie każdy, bo w zasadzie to fajnie sobie pyknąć raz na jakiś czas. A u nas ma tylko ten, kto jest graczem faktycznie. Więc ja myślę, że w ogóle jakby tak teraz trochę podsumowując może, to te wszystkie nasze rozważania są bardzo kierunkowane na ten nasz specyficzny polski rynek. A, bo nie do końca sobie zdajemy sprawę z tego, jak jest, jak jest gdzie indziej i te reklamy też, oglądając i dyskutując o nich, też mamy jakieś takie skrzywienie, że tak powiem, przez to, jak my patrzymy właśnie, jak nasz rynek funkcjonuje. A ja pomyślałem o takim aspekcie, też o grach i o reklamie, tylko w drugą stronę. Co sądzicie o reklamowaniu produktów z, z, ze świata zewnętrznego w grach? Na przykład, gdzie, yeah, w Barna to, tak, Parada. Tak. Parada gdzie w Barna Paradise Barack Obama reklamował się w Paryżu. Oh. Tak. Jak Pania prezydencka? <grym? <grym> ja w tym nigdy nie widziałem. Z <grym> nie, nie, to, nie wiem, czy to z tego, tego? Wybrałem, w A też. A ty A na mnie. Eee, Splinters albo reklamowano. Były energetyczne. To każdym tak. razie jeszcze Twórcy tak samo. No, jeszcze snake mógł, mógł, mógł posłalić sobie muzykę na iPodzie. O tak. A, tak to był dobry przejazd. Telefon komórkowy chyba też jakieś były. Na pewno. Były tu. W ogóle tak, jak Zul czy Kurzbot, prawda? Z czy, I tak ciekawie mnie, czy Wam nie przeszkadza, właśnie. Reklama wygrze. Nie. Nie. Tam też nie przeszkadza. Ale. Przechodzimy do głowy bardzo taki fajny przykład placementu tylko że nie w samej grze, ale w trailerze gry Mianowicie też Metal Gear Solid 4, bodajże jeden z pierwszych trailerów yy, Gra wychodziła właśnie jakoś tak na początku yy, tej generacji, w której wchodził, wchodziło PlayStation 3 I Trailer był długi, trwał 8 minut Wzi yy. Tak. Z jasnym trwało 8 minut. Pokazałem fragment rozrywki z początku gry, więc chyba nie będzie to jakiś duży spoiler, jeżeli zresztą to jest to moment, kiedy Snake spotka się. O to, <grywa> to, to, to, że Snake spotyka się z robotem sterowanym przez Otacona. małym robocikiem, który jak Snake się pytał, tak co to jest. Z który jest, który zawiera w sobie procesor CEL. Yy, procesor który Cell, który jest, był yy, reklamowany jako najlepsza rzecz, która się znajduje w BWH PlayStation 3. Mhm. Pojażę. Yy, pod koniec też samego trailera jest ujęcie, które pokazuje ekran Atacona, który ogląda jakieś takie fajerwerki yy, techniczne i Snake się pyta Takona: a co to właściwie jest procesor Cell? To jest to, co pozwoli nam wygrać wojnę. Jaką wojnę? Wojnę konsolową. No. <grym> Nie wiedziałem, ja, ja, ja, ja. bo to jest jeden z pierwszych, taki to był pierwszy, pierwszy chyba trailer, jaki yy, kiedykolwiek pokazano na na Tokio Game Show. Pamiętam, ja, no, że właśnie były dodatkowe informacje o tym procesora, że właśnie rdzeni i tak dalej. Tak, tak, właśnie to było tak fajnie no jednocześnie yy, schowane w tak powiem, świecie gry, choć później w samej grze tego motywu z tym procesorem już nie było. A czekąd widzicie zwiastu? Teraz Metal Gear Solid na Gamescomie z ja pudełkami tak, tak. Mhm. Wiecie, że jest wersja alternatywna mhm. dla Xboxa One, gdzie on zakłada sobie jest PlayStation 4 na głowę, tylko pudełka do Xboxa Czyli to, to ma być w grze W sumie nie wiem, czy kojarzycie w jaki sposób chodzimy z obwieścił światu, że Metal Gear Solid 5 zostanie też wydane na PC. -ty. Wtedy sobie Snake założył pudełko z napisem Steam i tam o, jeszcze była taka wajka no. przyczepiona Okay. Pękno, no dobra, a jakbyśmy tak na chwilę jeszcze skupili się na <grymne> na grach i na reklamie co sądzicie o targach jako formie promocji gier? No ja się zawsze każdymi targami interesuję, ekscytuję, czekam na nie, wyczekuję, oglądam później każde możliwe streamy. To jest fajne wydarzenie dla mnie to jest myślę, że porównywalne jakieś może jak ktoś lubi piłkę nożną, no to on czeka na mistrzostwa, też się tym ekscytuje, też chce to oglądać z innymi ludźmi naraz. I to jest w tym jest coś magicznego. Dla mnie też w targach jest coś magicznego. Jeśli mogę, zwłaszcza z kimś tam, usiąść razem, obejrzeć, nawet przez jakiś, przez jakiś program do komunikacji głosowej, oglądamy zawsze z kumplami razem, i to jest fajne. Czekam do trzeciej nadrady na scenę. No, no, no. Ja... To, to jest też element tego promowania stylu życia. Raczej no. ja, takiego. Identy takie identyfikacje zmieniamy Jesteś graczem, nie śpisz do trzeciej e, Tak, jesteś graczem, oglądasz konferencję na żywo I to, to jest właśnie to się? Natomiast. E... Po no, no, ja to nie poprzednio do pracy później No ja. otóż dwa razy Na ósmą. Nie przyznałeś już Natomiast, czy, czy Nie to, byłem jedynym Czy to? Czy oglądasz właśnie Te wszystkie relacje I może czy te targi są interesujące Dlatego, co tam się pokazuje i po prostu dla samej tej atmosfery, bo to moim zdaniem są dwie zupełnie różne rzeczy. No ja akurat bardzo subiektywnie do tego podchodząc, bardzo lubię i atmosferę wokół tego. E, lubię patrzeć, co każdy z gigantów jest w stanie zrobić, jest w stanie pokazać i jak pokazać, bo no, nawet, nawet w tym roku na, e, na E3 pamiętam, że oglądałem też te wszystkie transmisje. Też w ogóle byłem w pracy akurat i oglądałem na smartfonie, ale dziś. Ci... <grymne> eee... No nie <Poświęcenie, grymne> Bardzo się denerwowałem, jak przychodzili klienci musiałem odpuścić wtedy przychodziłem, i wtedy przechodziłem. Nie przeszkadza i teraz co w się zawsze i pytałem, co się działo? Co mnie ominęło? Co mnie ominęło? Ale nie no było spoko. Eee... Dla mnie to jest niesamowite wydarzenie. Ja wiem, że równie dobrze mógłbym sobie to odpuścić później przeczytać ze dwa, trzy artykuły co się działo, ale tak jest coś w tej atmosferze jednak tego, że zobaczę to live z całym światem live ze swoimi znajomymi i później to między sobą dyskutujemy, przepraszam, na żywo chociaż już nie do końca, bo i tak wszystko wycieknie wcześniej no, czy ja wiem, czy wcześniej ja wam powiem, że w, dla mnie to znaczy to, że te targi są teraz już tak ogólnodostępne i... które? 3 jest dalej zamknięte to, to znaczy, znaczy to, że nie, nie nie nie. Planu... nie chodzi mi o to, że można sobie pójść a, tam a, po dotyk. Tylko chodzi właśnie o to, że te konferencje czy te e, informacje e, są wysyłane nam przez internet czy, czy właśnie podawane w jakiś sposób. Znaczy nie to nie, nie to, nie to. Twój, co to? Nie, nie niestety popsuła po też rzeczywiście te, te targi, dla mnie to zawsze było tak fajnie robione, że zawsze po tych dużych targach wychodziły jakieś tam właśnie czasopismo o czy jakieś tam jeszcze inne I była relacja z targów. Jakby, no tutaj pomijając to, że oczywiście w tej relacji zawsze musiały być skąpu ubrane hostesy, bo przecież inaczej nie można <śmiech> zrobić relacji z Targów o grach. Rozumiem, <śmiech> jakby to były targi o modzie, czy to nie z targów o wygląda tak To okej, okay, ale no. <śmiech> No z... nic, ale wtedy można. Było... Tak, <śmigli> tak. No dobra, ale bardzo znaczy, z tego, co chciałem powiedzieć, <śmigli> że to, tak, to, tak, to, tak, to, to co było. No i nie No, no. Ten... <śmigli> Okej. Okay. Więc to dla mnie zawsze było takie mini święto, że sobie, o, teraz przeczytam jak to było na tych targach. Natomiast teraz już właściwie. Ale dalej możesz potem przystać, jak byłem na tych ale nie no to już. No, ale, ale już tak. wiecie, jak było. Ale to już nie, no, ja, bo już miesiąc Teraz temu to oglądałem. No to pójdźcie. Już... <śmiech> Dawno tak. Tak, zapomniałyśmy się, że w następnym gangach. Teraz odpowiednikiem są relacje niektórych youtuberów, którzy jeżdżą właśnie na giepską A, i, youtuberów też nie oglądają Nie, no to jest... Mody <śla> <śla> Ale na przykład nie, nie pokazują postę z innej bzdury tego typu hmm. Bo, tylko, bo oni siebie muszą, muszą, pokazanie pokazanie, to i się muszą Nie zawsze, bo czasami nawet w ogóle się nie pojawiają na ekranie Pokazują im tylko to, co nagrali sami Tutaj też zależy jak youtuber, bo niektórzy są... Nie widziałem takiego, który by się nie pokazywał, przepraszam Mi się akurat zdarzają tacy no i pokazują to co trzeba, to co ich interesowało na targach i to co się ogólnie na nich działo, bez pokazywania tych cytków. A szkoda. Tak czy inaczej, to jest zabawne, bo nie. ja właśnie, jak sobie przypominam, to nie, nie byłem aż taki podekscytowany nigdy 3 jeśli czytałem relacje w jakimś PSX Extreme, czy coś takiego. Ale teraz jak mam okazję obejrzeć to live, bardzo się ekscytuję. Także dla mnie jest to odwrotnie. Znaczy, to może wynika po prostu z tego, że te wszystkie yy, konferencje, które są organizowane przez duże filmy, to one są organizowane z wielką pompą. No tak, no to I... ma być wydarzenie, to ma to, być. Właśnie To jest to... Dokładnie, Fię, jest trochę. No i ja, ja, ja się naprawdę. w ten klimat totalnie wsiąkam i mnie to ekscytuje. A na przykład piłkę nożną mnie nie ekscytuje. To, totalnie. Patrzę jak tam kopię, ale. E, no, ja ja mogę ja mojej dorzeczonej tłumaczyłem, dlaczego czekam do trzeciej na dranę w sposób taki, że to są growe, growe Oscary. No, może to nie było akurat wybieranie gier, ale ona to rozumiała, że okej, okay, jest to jakaś gala, tam będzie się działo. Oglądasz jest... Ale nie, to jest dobre porównanie. Bo teraz z rządowaniem się miałem VGA, ale. To, znaczy... A teraz jest beznadziejnie, tak. Nikt nie, nigdy nie było niebeznanego. Nie, nie jest <głosyńsza>. <głosy> Też... Uwaga, wchodzimy na, i... na zły teren. No, <głosy> Jak już jesteśmy przy tych te, yy, imprezach, ale. Konuły. Okej. Okay. Nie, wróćmy do tego właśnie, czy... Ym, no, u, chyba już się zgodzimy z tym, że można to nazywać y, to, czyli targi, y, jako forma reklamy. Tak, papier. one temu złożą przede wszystkim. No sobie tak. Ym, ta, to jest Teor z definicji. No, z definicji, okej, okay, ale chodzi też o to, y, o to wrażenie, o którym tu na razie mówimy. Bo ja na przykład teraz jak się tutaj przerzucaliście swoimi wspomnieniami, to właściwie nie, padają, nie padały tytuły, tylko co kto robił, do której siedział i czekał i, i co może poczuć, jak ogląda razem ze wszystkimi innymi właśnie te targi, to jest takie Już, wspaniałe. To ja mam no to słów, no ale to jest to, moim zdaniem to jest znaczące, no to o czymś mówisz, e... oglądasz targi i nie pamiętasz tego, oglądasz te gale o starów tak? jest... i nie interesuje nie, Cię to. filmy. Ja, jeśli oglądamy trzy z kolegą gdzieś tam daleko, ja sobie napisuję gry i tam się działo i nie rozmawiamy na tym, żeby być na bieżąco. I porównujemy nasze wrażenia. No to gry tam to co? Coś mówię, jest mam światło? No, przykładowo ostatnio na Gemscomie zaprezentowali Parkaja czwórkę i na waszych targach, przykładowo, są domówki. Mhm. Ale, Ale siedząc w domu nie możesz tak, zadać mnie to, to, no to prawda. Ja w domu nie dostaniemy, <grym> dostaniemy Będę tak bo chodzi też o samo Nie zagrasz. Chodzi też o samo Jakbyś też 3 godziny w kolejce, to może. Myślę, no. Że odbiegamy no to mu się zdarzy coś... że... jeśli, jeśli za bardzo odbiegamy to myślę, że jest jeszcze jeden ciekawy temat który powinniśmy poruszyć w temacie reklam e, mianowicie marketing bakteryjny viral marketing e, gdzie na przykład ludzie na forach zaczynają dyskutować e, i na niektórych forach jest to mniej lub bardziej niemile widziane co o tym sądzicie? O, tym, o takiej poczcie pantoflowej. Można może dać przykład jakiejś reklamy, czy akcji bioranowej nagrywania. Ostatnio Bioware reklamował Shadow z tą ich nową grę od Bioware Austin, za pomocą marketingu wirusowego. Znaczy mieli wklecione to w ARG, Alternate Reality Game, mhm. i jakby zetizowali paroma trailerami, jakimiś stronami, mailami, tego typu rzeczami społeczności, tą nadchodzącą grę, i sobie musieli jakby sami dojść do tego, mhm. znaczy sami wygrzebywać informacje na temat tej gry. Potem pokazali trailer, okazało się, że wygląda strasznie źle, ale to fajne. Swoją... Bardzo fajna panie... no. RG yy, zorganizowano też w yy, przy okazji premiery Portala. Tak, wtedy tak. kiedy po raz pierwszy pokazali Portala 2. Moim zdaniem jest to skuteczne, ale trudne do przeprowadzenia. Znaczy można to zrobić na parę sposobów, jednym jest właśnie ARG, innym jest yy, rzucenie jakiegoś dziwnego teasera. Yy, na przykład to, co zrobił Codima Productions przy okazji właśnie zapowiedzenia Metal Gear Piątki kiedy pierwszy raz pokazali grę jako po prostu The Phantom Pain mm -hmm. nie mówiąc, że to jest Metal Gear i mówili, że to robi zupełnie inne studio i że to robią zupełnie inni ludzie potem na końcu się okazało, że to tak naprawdę oni Ale gracze bardzo szybko... Yy, znaczy, tak, że to, ja tak jest, ale... oni, o to chodzi, to że to było przygotowane w taki sposób, żeby oni to sobie jakby wynaleźli I Tak to... czy inaczej, był wokół tego zrobiony niesamowity szum, ja to też pamiętam ale Kojima myślę, że jest Najlepszym człowiekiem do zrobienia czegoś takiego, on zawsze robi wała. Znaczy, problem tak, z marketingiem wirusowym jest taki, że to trzeba przygotować na programy z Jeżeli to nie będzie dość dobre, to, to ludzie będą bardziej zawiedzeni niż, Czyli, niż gdyby to yy, była tradycyjna forma. Marketing, marketing wirusowy tym, co jest najbardziej denerwujące, jeżeli chodzi o rodzaj e, promocji. Znaczy, nie, nie denerwujące, tylko trudne do przygotowania. No, a ile a, ile z przecieków jest naprawdę przeciekami, a ile, z, ile przecieków jest. A tak jest ja ten właśnie ten tak jest, też to też jest bardzo ciekawe. No ja, ja i ja jednak się to będę opierać przy tym temacie i chciałabym się dowiedzieć, jaką formę reklamy uważacie za najgorszą najbardziej irytującą, coś, co jest absolutnie już niedopuszczalne, bo jak wcześniej e, mówiliśmy o tym, jak się branża zmienia i zarówno gry się zmieniają, reklamy się zmieniają, wszystko się zmienia, a jest jednak coś, co jest straszne Opa. To może ja zacznę <śmiech> <śmiech> <śmiech> Dla mnie najgorszą formą reklamy jest pokazanie, że... Reklama, która pokazuje, że gry są tylko na dzieci i to jest zabawka Reklama, która budzi stereotypy No może jeszcze raz... nie Chyba, że... Chyba, że gra jest dla dzieci <śmiech> Chyba, że gra jest dla dzieci, tak, ale... Ale to chodzi, chodzi ci bardziej o to, w jaki sposób przekazać. Znaczy, chodzi ci bardziej o, ci o... to, o Reklamy telewizyjne. głównie. E... To, to mi przeszkadzało. były reklamy, które widać było, że to jest reklama zabawki dla dzieci. Czy to już można powiedzieć? Się, tak, tak. mhm. się już tak nie spodziewa. Nie, myślę, że bardziej irytujące niż same reklamy może być sposób, w jaki one są prezentowane. Mhm. E... Najbardziej upierdliwy są reklamy w internecie oczywiście. E... Jeżeli ktoś nie ma zainstalowanego do to jest napastowany, zagraj teraz Words of Dawn, Rows of Tanks. Ja bym też poruszył taki temat, może nie tyle tego, jakie te reklamy mogą być się irytujące, bądź nie tylko temat skuteczności tych reklam. Na przykład są dwie firmy, które mają dwa różne bardzo podejścia do, do reklamowania, Ubisoft i Rockstar. Co nie wiecie, jak na Ubisoft to powiedzmy, następny na Assassin's Creed, to mamy już dwie godziny oficjalnego gameplayu z gry, szacone gdzieś na YouTube, zaprezentowane przez że noc przeszedł. Mhm. Natomiast taki Rockstar, zanim y, doczekaliśmy pierwszych grzegów z GTA V, to minęło dobrych parę miesięcy i tak naprawdę do premiery graczy nie, nie dostali wiele więcej. Teaser... Tak. No, no, no, no, po następnym po z gryzie też wiesz czego się spodziewać, także to, to nie tego no, już nie kupuję no nie, moim zdaniem dość irytującą formą reklamy jest też to, to co ostatnio robił Ubisoft na przykład przy okazji Watch Dogs e, to jest to, kiedy na właśnie dużym evencie pokazują trailer paromentowy gameplayu który tak. wygląda fantastycznie wszyscy no, nie się jarają. E, no. znaczy, wszyscy się nie mogą doczekać, aż ta gra wyjdzie, gra wychodzi i, wygląda dużo Mech. gorzej. <grym> dużo nie, mnie wiem, nie wiem, dlaczego o tym nie wspomniałem, jak gadałem o tym metrze, bo przecież ja pamiętam, jak w tamtym roku, to w tamtym w roku, roku było, 2012 był siedziałem tak. też właśnie specjalnie... Yy, mój kumpel już poszedł spać, mówi: nie, obejrzy konferencję Ubisoftu. Jutro ci powiem, jak było. Jak ja oglądałem to Watch to byłem po prostu... No, punched? w szoku. Mówię, wow, Wojtek, żałuj, że nie byłeś na tej konferencji. Watch żałuj, you... że nie byłeś. Okay. Ale to widać, jak, jak głupio moja psychika to odbiera, ale widać cały w tym tryg, no nie? Ja ale w każdym razie mówię, żałuj, żałuj, żałuj. W efekcie mój kolega... Miały, mój dobry przyjaciel w efekcie kupił przedpremierową... Nie dosyć, że mu to średnio na jego komputerze szło, a powinno. To jeszcze się okazało tak obydwoje, tam siedzimy, no nie, wow, wow, wow, wreszcie zagramy w Watchdogs. Już widzieliśmy te drugie trailery, już byliśmy tak tacy i tak. No może będzie nie tak dobrze, ale będzie dobrze, będzie dobrze. Odpalamy, no i siedzimy. No fajne to było. No dobra, no, ale to w tym, w tym momencie to gra gra nie, nie mogę reklama spełniła swoją reklama zmieniła reklama tak, no, Dobrze, się przydało. Reklama ale... z drugiej strony głowa by było... bo... No, to proste. Tak, by cały czas sobie po prostu takimi znaczy, znaczy, skończyło się jak... to, to, to znaczy skończyło się tym, że gra sprzedała się bardzo dobrze, natomiast bardzo dużo osób straciło zaufanie do Ubisoft. Mm -hmm. Szczególnie patrząc na to, że rok później pokazali The Division, które też wyglądało fantastycznie. Ale, tak. I już potem, teraz już mamy <grym> parę screenów i już, już, już nie wygląda wyglądasz tak dobrze na tych skinach. I już ludzie spodziewają się tego. I to samo mówi się teraz o Assassin's Creed Unity, który też, też miał fantastycznie <grym> wyglądający gameplay, ale ludzie są już trochę bardziej sceptyczni co do <grym> tego. Eee. No, bo taki chwyt może zadziałać raz, umówmy się. No, tak, tak, Znaczy tak łączyć, się. Nie byłem na co do tego. Ja Czyli, myślę, że za każdym razem ci ludzie, tak, teraz mam nadzieję, że to fantastyczne. Ja mam wrażenie, że ludzie są rozkosznie naiwni i chcą wierzyć w to, że następnym razem będzie lepiej. Że, że nie się z tego przekonują, że nie jest taką samą. No, to po Że to, to widać po wynikach Ale, sprzedaży tak. tych firm, które są jak jej, które po prostu są znienawidzone przez graczy. I mają niesamowite wyniki finansowe. Czyli jednak, jeżeli nie jedni, to drudzy. Ale jednak ta reklama je jakoś tam działa, bo ludzie I kupują. I to jest jednak sektor. Jak my to nazywamy, nie tak? A to, no to właśnie, i to jest coś, o czym bym chciał powiedzieć. Może właśnie, może właśnie żyjemy w czasach, kiedy nadal my jesteśmy hermetyczną grupą i właśnie jesteśmy wypierani. Bo jej już nas, już nas zginęło pod dywan. A tak naprawdę sprzedaje produkty tym grawitom. Kulturalnym... ładnie. Tak sobie na Ale nie, sobie zbierać na nie, nie, nie, nie, nie, jest nie, się stara, nie, Dlatego. <głos> <głos> <głos> <głos> <głos> tak, <Ale w głos> ja wiem Teraz czego... kolejna forma reklamy, tak? Dajmy tak. to wszystko za darmo. No. Ale w sumie tak, coraz więcej, zwłaszcza no, na, na PC zwłaszcza. Chociaż na konsolach też już powoli prawie jest to rozdawane za darmo. Patrzcie, PlayStation Plus. No ale teraz się trochę zmieniło, no nie. Ja mówiłem o grach Nintendo. Eee, w każdym razie tak. Coraz, coraz częściej jest tak, że zwłaszcza na pc gry są rozdawane za darmo już w zasadzie. Już prawie do tego dopłacają. Eee, na oryginie przecież rozdawali Battlefielda chyba za darmo. Sims ostatnio za więc. darmo. Mm -hmm. Na Steamie co chwila się też pojawia. Na przykład był Sniper i lead za darmo. Przy okazji wychodzenia trzeciej części. Więc... Jeszcze raz? Tak, też, też bardzo, było za darmo. Bardzo. też zgarnęło. Pierwszy payday będzie za darmo. Teraz. Tak, wczesłyszałem. Coś coś tak e, no tak czy inaczej, tak. Znaczy, mi się to podoba jako graczowi, bo mogę sobie tego paydaya zobaczyć i stwierdzić, no może jednak kupię trzecią część. Może to jest jakaś, jakaś droga. Ale tak czy inaczej, o tym jej, jak rozmawialiśmy, to jest trochę martwiące, że e, faktycznie za chwilę ci ta, ten trzon graczy, który zbudował to wszystko, zostanie odsunięty na, na boki. Zostaną nam samej gry Indii i nie wiem, będziemy sobie chodzić w swoich fedorach hipsterskich i tyle tyle Tak, wątek. ale tak mi tak, tak, ja się, że to nieuchronnie się zbliża coś takiego, bo każde medium chyba przechodzi taką transformację i to można to, co Teraz się dzieje z rynkiem, nie, można by się przyłożyć do tego, co się działo z kinematografią. Bardzo możliwe, że masz rację. I jak teraz wygląda? Yy, y, y, y, że jesteśmy zalewani po prostu jakąś ścieżką mm -hmm. filmową, a jak chcesz zobaczyć lepszy film, no to już y, musisz gdzieś do czegoś niezależnego kina do tw twórców niezależnych. Ścieczką. Ja się z tobą absolutnie nie zgodzę właśnie na przykładzie kinematografii. Znaczy to, że wychodzą, że wychodzi masa blockbusterów mm -hmm. typu nie, mm -hmm. nie wiem, Transformers 4 czy. Filmy Marvela, które są teraz wydawane praktycznie taśmowo, to nie oznacza, że nie możesz pójść do kina i obejrzeć dobrego filmu, bo takie też nie wychodzą. Nie no ja, Ale jednak, jakby tak spojrzeć na proporcje. Przede, przede. To jest ogromna, ogromną większość stanowią jednak y, takie obrazy bardzo niewymagające. Albo no. takie są najgłośniejsze. To, to, to, i to jest temat temat dyskusję. Tak, dyskusji. Też. Także to może ten takiego. Co coś próbowała no, przykład EA jest takim przykładem, gdzie ten sektor niezaangażowany jest bardzo nich istotny, bo oni kupili zęgę i tak dalej, etc. Natomiast badanie za wybiegły ESA mówi, że jednak największy przypód przynoszą Ci gracze zaangażowani, tak? Czyli Chociażby nie jest kolekcjonowanie tak? i tak dalej. Chociażbym także przez Oczywiście, oczywiście, także mm. oh, w naszym ciągu ten mały sektor jest istotny nawet z takiego punktu widzenia aspektu komercyjnego. E, ja bym się nie obawiała tego, że mainstream stanie się jakby właśnie zrównany do e, najniższego wspólnego mianownika, bo właśnie znowu to jest tak, znaczy jakby ta metafora kina, może ja nie lubię takich analogów, bo to nigdy nie da się przełożyć jeden do innego, ale generalnie rzecz jeżeli chodzi o kulturę głównego nurtu, to ona zawsze wkłania te bardziej afangardowe, że tak powiem, działania, ale później pojawiają się z... bardziej afangardowe i to generalnie no jest takie... Jeszcze bardziej afangardowe. No, no. Ale ja, jeszcze, ja, ja myślę, że to, co wydaje się zaangażowani gracze, ja bym to bardziej rozumiała graczy yy, lojalnych, w tym sensie, że przywiązanych właśnie do marki. Yy, I marki niekoniecznie, mówię tutaj o, o firmie, tylko o jakimś tytule i faktycznie oni tak i możliwe, że generują bardzo dużą część zysków, bo oni po prostu bez względu na to, jak kolejna odsłona będzie kiepska, to oni i tak sięgną po ten tytuł i sięgną po niego w dniu premiery zapewne Okej, ale z drugiej strony każdy z nas ma i teraz nie wiem jak to tłumaczę, więc nie będę Pile of Shame i sygnał! ilość kapitałów, będzie nam gra, z tym samym przegrać do końca życia, jest znaczący. Także myślę, że to po prostu ta, ta, ta baza, ten trzon to są też kolekcjonerzy, prawda? Tak jak tutaj rozmawiamy, że chcemy coś uzupełnić, coś znaleźć za darmo, ale jak będzie za te dwa euro, to też kupimy i kupimy następnego dnia za i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tu że teraz nie mówiliśmy o bandlach nic. Gry, Czy? o bandlach, no, gdzie właśnie? na od no przesłowego dolara dostajemy mnóstwo gier i teraz moja biblioteka się Tak, tak rozrosła. Tak, tak się rozrosła. Lub e, promocja, gdzie kupuję gry na samego kartu kupienia, bo ja wiem, że takie tak nie zagra. To myślę, że to, to jest problem. Cześć, to może... e, tak, ja jestem, ja jestem nałogowym e, bandlobraczem. Ja jak się pojawia bandu, to nawet jest tak, że jedna gra mi się podoba. Biorę, bo nie się... czekasz? Bo to na tym polega, żeby później <laughs> dostać więcej jeszcze gier. No niestety tak. Na krót... początku też dostajesz czastki potencjał. Nie Znaczy, Jeśli mówimy o Humble Bundle, to się dostaje, dopóki się przekroczy tak. średnią w danym momencie. Mhm. Ale są jeszcze inne bundle. Ja na, na inne bundle też się bardzo często łaszę. Absolutnie. To jest nauk. E, ja jednocześnie wyczekuję i drżę w, w strachu przed Steamowymi wyprzedażami Tak się powiem, z Steam Sales Już niedługo ja, <grym> dobrze, jest... dobrze, nie uważam, że jak się, tak. jest, jak się tak kupuje te bandy i tak dalej, to w pewnym momencie osiąga się taki poziom, <laughs> że absolutnie nic się na tych streamowych tak. wyprzedażach nie interesuje. E, Wiem, e, ja, ja to ja poziom osiągnąłem. Wiem, ja, ja, ja, ja jestem jest jest jesteś uzależniony, to wtedy wszystko Cię zawsze interesuje. Ja, ja jestem graczem światowym ja od tam e, dwóch i pół lat i faktycznie na początku pierwsza wyprzedaż Steamowa to było, o Jezus Maria, skąd ja wezmę pieniądze na to wszystko? Druga wyprzedaż była taka, hmm, no jest kilka fajnych tytułów. Trzecia wyprzedaż, no, kiedy będzie coś fajnego? Kiedy będzie coś fajnego? Wszystko już mam e, Ale tak, niestety Pomimo tego, że nadal nie mam żadnych Pudełkowych wersji w zasadzie już wszystkiego Już przywykłem I jakoś pogodziłem się z tym Że nie mam nic fizycznie Że wszystko mam w zasadzie na Steamie Albo w jakimś Humble Free e, To jednak zostaje We mnie coś takiego, że lubię być kolekcjonerem I, i lubię mieć Lubię mieć to w tej bibliotece, a nuż kiedyś zagram. Ale no te teraz mam cyferki? A to, <śmiech> to jest choroba. <śmiech> to... Kolekcjonować można też gadżety, to co też jest w O tak, nie, nie Dobrze, mój na Piotr, jak jestem kolekcjonerem. E, tylko że ja mówię, e, mam... Mam program do tego, mam program, który nazywa się kolektor, mhm. e, gdzie nie tylko... Kolekcjonuje... Musisz już to sprawdzać w swoim programie. Tak, to to jest ten za każdym razem. <grym> wiem, że to jest chore, ale mi to bardzo satysfakcję sprawia. E, za każdym razem, kiedy kupuję grę, dodaję się do tej swojej wirtualnej biblioteki, ale mało tego. Za każdym razem, kiedy przejdę grę... Też dodaję do są odpowiedniej kategorii z razem z datą, kiedy tą górę Jak to się nazywa? Kolekcja. <grymne> <grymne> I no, taka, że kiedy przychodzę grę Słuchajcie, naprawdę ja czuję się jakiś taki wyjątkowy, że to jest 78 gra, która skończyła na Playstation 3 W tym roku Tak, w tym roku, ja to... w tym miesiącu przecież. Ale słuchajcie, ja czekam na jakiś program Nie wiem, powinniśmy sobie Kaleć. w trofea na tych, na, na ścianach prze, prze, przeszedł, <grych> Ale na tej samej tej no, zasadzie no. działają achievementy I w e, Tak, rynek. niebezpieczne tematy Pytanie na sam koniec e, jakim was, Jak waszym zdaniem będzie wyglądał e, Rynek reklam gier w przyszłości. Będzie ich dużo. No, a tak bardziej konkretnie. I jak to ja będzie myślę, wyglądało? Że, ja myślę, że jest szansa, znaczy to o czym wspominaliśmy, czy o tym PT, że jest chyba taka szansa, że wrócimy do tej takiej formy dystrybucyjnej wersji demonstracyjnej. Ja myślę, że nie. Mamy... W koszty stworzenia demo są zbyt duże, jest to nieopłacalne. Poza paroma konkretnymi przypadkami. Wystarczy spojrzeć na yy, sklepy nowych konsol. Czy widziałeś, jak wygląda marketplace na nie, wiem, Xbox One, albo na PS4, albo na Wii U? Żadnych dem. Jest może 12 na każdej platformie. Mówimy, I ja, wiesz, bo ma... no ja nie mówię, że, że to muszą być takie, takie wersje demonstracyjne w tym takim tradycyjnym rozumieniu. Bardziej to musi być, gry. nie wiem, jedna trzecia gry, no nie, przesadziłem, jedna piąta gry na przykład w wersji demonstracyjnej no, cztery, cztery, cztery. Tylko właśnie, żeby to było coś takiego, żeby to był interaktywny interaktywna z, zwiastun, interaktywna jakaś taka demonstracja tego, co może nas czekać. I to niekoniecznie musi być jakaś rozgrywka trwająca od kilkunastu do kilkudziesięciu minut jak to kiedyś było, tylko to może być na przykład 2 trzy minuty, jakiś totalny urywek. Wydaje mi się, że to może mieć szansę... Czy nie jestem w ogóle specjalistą od marketingu, więc się tutaj wymądrzam, prawda? Tak, tak, jak mi się wydaje. Na tym to polega, że to tak. Przecież ptak, mi, ale... nie, nie znamy się, ale się nie powiem. Mi się, mi się wydaje, że, że coś takiego jest bardziej wyjątkiem niż, niż czymś, tak. co może się pojawić w przyszłości, mhm. właśnie ze względu na to, że koszty stworzenia czegoś takiego są dosyć duże. No i BT, no, tak jak powiedziałem, jest takim bardzo dużym wyjątkiem, bo to jest marka, która jakby która wraca po latach powiedzmy, no bo ostatnie części, które wchodziły, nie ciszyły się chwałą i jest jakby reaktywowana przez hmm. dwa bardzo duże nazwiska. To hmm. trzy, jeżeli liczyć e, głównego bohatera. E, I dlatego oni mogli sobie pozwolić jakby na taki eksperyment. No i dlatego, że Kojima lubię eksperymentować po prostu z takimi rzeczami. Też ale, też ale wydaje mi się, że, że to że No okej, okay. no ale to stronę tego emocjonalnego przywiązywania odbiorców użytkownika i na, na różne sposoby. Na, na pewno będzie to yy, ko prezentowanie kolejnych odsłon gier, co już teraz yy, obserwujemy, albo odwoływanie się do nostalgii, co też obserwujemy, do jakichś znanych nazwisk, do jakichś konkretnych marek właśnie, yy, do, do jakichś wspomnień, bo to już na, na to jest świetna baza do tego, żeby gracza jakoś emocjonalnie pobudzić i skłonić do zakupu. I inne sposoby, które właśnie będą pozwalały jakoś przed zakupem graczowi wejść w interakcję. I co, co wiemy o tym, że świetnie zapada w pamięć. Więc myślę, że tutaj reklama będzie. Jako, że mamy coraz większe możliwości technologiczne, to będą one na pewno wykorzystywane, żeby. Żeby te, te emocje były jak najbardziej wprzęgnięte w tym rynek Ja o tym właśnie pomyślałem o wykorzystaniu gry. E, teraz kiedy mamy GajK, mamy chmurę, e... jeśli ceny będą odpowiednie, możemy wyporzucić sobie grę na godzinę, dwie, sami ją sprawdzić. Ale A to de faktami jest reklama. Hmm. Ale to, dla mnie to by działało jak demo. Jak sprawdzić, jak to grafikuje? To jest coś podobnego teraz jest z Fact-Client-Churn. to rozdawanie z... kodów, tak. Że dowolna osoba może dołączyć Suczy. za darmo. Musi mieć PS Plusa. Tak, musi mieć PS Plusa, ale może dołączyć do Twojej sesji koopowej, nie posiadając gry, tak. Ale się. Bardzo w bardzo ograniczonym sektorze. Ale skądś to jest? I... Grać się Cry client tak. To jest koop, jest inną grą niż fact tak. To jest osoba, Niestety. tak. Okay. Ale jeżeli taki, takie coś wystarczy do tego, żeby skłonić y, tego, tą osobę do, za, za, do sięgnięcia do, do kieszeni i wyczenięcia pasy na tą grę To, się to nie jest to, tak znaczy, ja osobiście uważam, że to niekoniecznie mógł, musiałby przekonywać, ponieważ y, na przykładzie Nintendo, które coś takiego robi już od dłuższego czasu Download Play, który pozwala y, granie w sieciowy tryb do czterech cztery osob osoby mogą grać w tą samą grę i tylko jedna konsola może mieć, musi mieć włączony garbage. Tylko to jest specyficzny element gry, który pokazuje, który niekoniecznie musi zachęcić do tego, żeby spróbować tę część nie multiplayerową. Wiesz to mi się wydaje, że tutaj w takich, w takich sytuacjach działa ten mechanizm, który jest też wykorzystywany przy sprzedaży dóbr czysto materialnych. I dlatego, na przykład, nie wiem, działają te wyspy ze smartfonami, gdzie możesz sobie wziąć i pobawić się nim. Bo w momencie, kiedy mamy już coś w ręce, to czujemy się w jakimś tam stopniu, że już to mamy. I zrobimy wszystko, podświadomie oczywiście, bo te mechanizmy nie działałyby tak świetnie, by były uświadomione, żeby jednak doprowadzić do tego, żeby mieć to. Więc nawet jeżeli faktycznie jest tak, że single się yy różni od yy multiplayera, to jednak myślę, że to, to działa. W jakimś tam stopniu to, to może działać. Że to, że mamy okazję przez godzinę zagrać yy w grę, to rozbudzi tylko naszą ochotę, żeby yy mieć ją na własność. Może tylko po to, żeby ją mieć. Bo to też jest właśnie temat, który poruszyliśmy. Zgadza się Ostatnio jak był Ace Combat za darmo w weekend na Steamie, to później wylądowałem skupiony Ace Combat I później w niego już nie grałem Ale przejdę Kiedy? Ale Dobrze, tak, myślę że racja Myślę, że tu się pojawiło dużo takich wątków, które trzeba by rozwinąć w przyszłości, bo jednak na przykład? Tak, troszeczkę tak, ale to. Wydaje się, że, że byłem, e, Tak, że reklamy to jest taki temat, właśnie lekki, łatwy, przyjemny, na którym można porozmawiać. No, o tak, natomiast tu się okazuje, że jest dużo e, dużo innych wątków, które jeszcze warto poruszyć, także będziemy myśleć nad e, tematami trochę związanymi z tym. Dobra, żeby No, bo forma reklamy się zmienia i to się tak. No, robią się wybitnie dziwne formy reklamy. Jak widzicie, no, za reklamę można uznać nawet. E, jakieś rzeczy, które pobieżnie byśmy nie uznali za reklamę. A jednak coś w tym jest takiego, reklamowego. No właśnie, bo reklama, tak jak powiedziałaś, jest łatwa i przyjemna, dopóki nie zaczniemy myśleć nad tym, zastanawiać i drążyć, to wszystko Potem się tak, że, że po prostu oni totalnie masakrują naszą psychikę. To, to, to już tak jest, teraz. Mocnym <grym> chyba zakończymy. Tak, już zakończymy dzisiaj. Tym mocnym akcentem zakończymy. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo serdecznie uh, za to, Dziękujemy twarzom. Tak, dziękujemy nowym twarzom.